FOTON, czyli podcast o magii fotografii. Odcinek pierwszy. W ramach pokazu zatytułowanego Zagubiony świat, Krzysztof Miduch opowiadał o swojej miłości do fotografii oraz zagubionym świecie. Witam Państwa. W nawiązaniu do tej wystawy, która jest piętro niżnej, chciałem Państwu pokazać no, kilkanaście no, trochę zdjęć, z tamtego obszaru, ale nie z Butanu. I może najpierw w Dekatmanu właśnie. No dobrze, to, no dobrze, to... akurat jest... Tak, a więc z Nepalu i z Katmandu. to jest właśnie z Katmanu, to jest Stupa, Mahabuddha, to, to, to, to, to, to jest jedna z trzech najważniejszych spiów, czyli świątyń buddyjskich w Katmandu. W zasadzie na nizinie Nepalu panuje jako religia hinduizm. Natomiast oczywiście w Katmandu jest trochę Nepalczyków i trochę właśnie, z, którzy wyznają buddyzm i dlatego są te, ta świątynia. Proszę. To już jest, też, cały czas będą, będzie to z Katmandu. Y, tutaj zmieniamy klimat. Mianowicie, to jest Durbar. Durbar y, to jest y, nazwa Placu Królewskiego. To nie dotyczy tej, y, tych, tej dynastii królewskiej, która no, tragicznie y, zakończyła się w 2001 roku. To dotyczy wcześniejszej, która panowała mi od baświe, nie wiadomo kiedy no, co najmniej od V wieku do wieku XVIII. I tutaj mamy Durban, więc Plac Królewski, a więc gdzie był, były pałace, gdzie były główne świątynie. Niestety był, było trzęsienie ziemi. Od między 25 kwietnia a 29 kwietnia była cała no, seria no, no, w sobie ziemi w, pierwszym, w, drugim rzędzie. O, w ubiegłym roku i w zasadzie zostało to wszystko zniszczone. Także w tym sensie te zdjęcia, które teraz państwu Państwu pokazywał ostatnio, są zdjęcia historyczne. To co właśnie widzimy tutaj z tymi wejściami, z tymi dwoma lwami, to jest właśnie Pałac Królewski. Tak, to już w zasadzie zginęło. Tutaj mi się troszkę te zdjęcia powieszały. Akurat w moim komputerze była inna kolejność. W każdym razie, więc muszę znów zrobić pewien wstęp. W, w tym od właśnie mniej więcej od VII wieku do XVIII wieku, prawie do 1000 lat, było trzy, w dolinie Katmandu było trzy państwa. Państwa miasta, a więc w Katmandu od niego od, na 6, 6 km dalej była Pachna i dalej Phatrapur Pha, Pha i właśnie to zdjęcie dotyczy właśnie Phatrapuru, właśnie tego każdy z tych królestw miał swoją swój plac królestw czyli Durbar. I ten właśnie to jest Durbar z yy, właśnie Pabta Huru. Tutaj mamy kolumnę, jedną i drugą, yy, kolumnę yy, jednego, yy, jednego yy, właśnie z królów, Jygananda. Wracamy z powrotem do yy, Katmandu. To jest yy, Namarajana na Mandir. Yy, no najmłodsza świątynia, ona jest z 1680 roku. Po prawej stronie jest... I y, y, jest świątynią Boga Iszu. No oczywiście to wszystko już hinduistyczne. Y, po y, prawej stronie jest taka y, pomnik, statua Grudy. To w mitologii hinduskiej y, y, y, to był y, orzeł. Środek lokomocji Boga szyby I dalej za, za tym... Proszę, proszę. Za tym właśnie pomnikiem jest taka malusieńka świątynia szyb Więc powrotem bohattapur i tutaj jest bardziej, bardziej no, jest na pierwszym planie ta kolumna tego Jogalandry, króla Jogalandry, który właśnie jest szczerze go kobra. Mandlu i satku na pierwszym planie. Akurat w tym miejscu to te satku odgrywają rolę no, takiego białego niedźwiedzia z Zakopanego mniej więcej. Przepraszam, no, ale, ale Duch Święty spłynął na tego człowieka za nimi, czyli oni nie są tacy święci jak się wydaje. Dlatego mówię, że oni są białe niedźwiedzie. Tak jak białe niedźwiedzie zakopane. Jeśli ktoś chciałby prawdziwego satku obejrzeć no to albo porozmawiać to musiałoby się no, parę kilometrów dalej yy, przejść. Tak? No, yy. yy, no bardziej, no powiedział może święte miejsce, bardziej tajemnicze miejsce, na rzekę Padmaki, tam gdzie są yy, miejsca kremacji, no i tam są prawdziwi właśnie ci yy, satra. No yy, tutaj, można powiedzieć pod tytułem, gołębie są wszędzie. Kiedyś były drobne, wszędzie teraz są gołębie. ale by też Groby to są tylko w Indiach i w <grych> tu Następna jedna z świątyń i y, tutaj z tego y, y, innego, y, y, innego y, właśnie dubaru, y, mianowicie z Patanu. Tutaj jest z Katmandu wyryty pomnik y, z jednego kawałka kamienia, to jest e, Phathajir e, i e, czy można powiedzieć po naszemu e, Shiva niszczyciel. E, on jest e, podobny do jeśli Państwo to może wychodzić się w Indiach to e, jest, podobny jest e, wizerunek bogini to jest Bogina, Bogini Kali to jest jedna z wcienem bogini, Durgi, która jest no, żoną właśnie Phajrwa to wcześniej jest jeszcze przymiotnik Kala, czyli Czarny. Bardzo ta świątynia jest żywa. Ciągle tam ktoś bywał, ciągle palili to ciczki, przynosili kwiaty to jest jedna z świątyń, to jest plac właśnie Patanu. Jedziemy dalej. Tu z kolei Phtapuru też. plac. To jest najwyższa świąty, świątynia w Mandir i znaczy po nim Leżu. W I y, ona była patronką tej dynastii, która, y, królów, które y, y, mieli swoją siedzibę właśnie w Patapurze. I dalej Patapur to już chyba jedno z ostatnich zdjęć tego typu. I co, teraz zobaczmy drugą... drugą część. Tak, przejdziemy do. Y, to. Nie, muszę na powiedzieć. Przejdziemy może y, do Tybetu. Dlaczego akurat do Tybetu? Dlatego, że Tak, dlatego, że Tybet tak religia szła od Buddyzm przeszedł do Tybetu dzięki w VII wieku dzięki księżniczce nepalskiej, która wyszła za mąż, za króla Tybetu. I w Tybecie ten rodzaj buddyzmu został bardzo rozwinięty, połączył się z wcześniejszą religią Bon, która była, dlatego te wszystkie demony, strażnicy i tak dalej do do buddyzmu lamajskiego i chyba jest najbardziej ekspresyjnym rodzajem buddyzmu właśnie ten buddyzm. Krzysztofie, przepraszam, bo ja bym chciał pana zaprosić do zdjęcia, bo pan nam ten świat tu przeniósł, a ja bym chciał pana na chwilę y, na ekran tutaj podnieść. Na... Może pan Aha, na... a, a, a, to oczywiście. Się... Tak, proszę pana. Dlaczego nie pan wejdzie <śmiech> w do... Tutaj Jeszcze trochę w bok, dobrze? Jeszcze trochę. Jeszcze? Tak, lewo? I, w... i do, do ekranu. <śmiech> Świetnie. Do ekranu, niech pan się... Cofnie, jeszcze się cofnie, do tyłu. Ciela, stojesz, stojesz, stojesz. O, o, o, o, tak. tak super. Okay. No więc tutaj mamy, no tak wygląda wyżyna tybetańska, a więc sam Tybeta. Przestrzenie, przestrzenie niezmierzone, wysokości powyżej 4000 metrów. Ale śniegu nie ma. To był koniec maja. Na, na, na tej wysokości nie ma się. Może jeszcze, jeszcze chwilę. Mając na uwadze, znaczy pamiętając, proszę Państwa, że Polska utraciła swoją niepodległość na 120 lat, miejmy na uwadze, że Nepal jest pod okupacją w tej chwili chińską od lat 65. Możemy jechać dalej. Tutaj, jadąc, bo ja od Katmandu, od z Nepalu do Lasy, do stolicy Tybetu, jedzie się dłuż Himalajów Po prawej stronie się ma Himalaję. I tutaj od lewej strony y, mamy, trzy są 8 y, tysięczniki. Od lewej stronie jest Makalu, w środku, który wcale nie wygląda, na to jest, jest i następny, tu po prawej stronie jest no, e, e, czo -oju. tak wygląda rolnictwo mniej więcej e, w Tybecie. Są strusie? <grym> tak, prawie strusie, <grym> nogi strusie. To są jakie, oczywiście, to są jaki. No tam, może jeszcze, już na chwileczkę, może nie, o, Jak widać, to nie jest Bóg, to jest Socha. Tam, nawet, tam, niej, no, kilkaset lat temu, no 200 lat temu w Polsce mniej więcej tak wyglądało. Proszę bardzo no, Po drodze była jakaś miejscowość, y, gdzie y, no, takie obrazek rodzajowy y, tych Proszę zwrócić uwagę, jak oni są To jest y, no, przełom maja i czerwca, no a temperatura jest no, bliska zero. typowy strój Tybetanii. No i proszę Państwa, jest zagroda dla jaków. E, e, e, e, I one oczywiście są o, e, oblepione właśnie tymi krowimi, czy ja, jaka, e, jaków. Plackami. Tak, plackami. E, to jest dlatego, że oczywiście jest no, duży deficyt materiałów na opał. E, Drzewa tam w zasadzie, pola, to Polami, to nie widziałem żadnych innych drzew Nasu, w ogóle. Nie ma. Bia... Także no, muszą używać. Zresztą to jest wspólny obrazek właśnie Tybetu, również można go spotkać w Nepalu i w Indiach. To jest Jamo co jezioro, jedno, słone jezioro, jest ich kilkanaście takich jezior jest w Tybecie. Od niepamiętnych czasów Tybet produkował sól właśnie z tych jezior i była sól eksportowana może w nawiązaniu do Mustangu, później eksportowana do Indii. To jest na wysokości prawie 4,5 tysiąca metrów, bez 20 metrów. i Jak widzą Państwo tam jakieś ruiny, jakieś z zamku są, a więc tam normalnie mieszkali ludzie. Proszę. Miasto Zgadze. Tu sfotografowałem, jako że różne środki lokomocji, a więc ty to albo jeżdżą takimi furmankami jak była wcześniej, albo jeżdżą wierzchem konno. No i oczywiście chińskie to są głównie te samochody. W tle jest świątynia, też o tej samej nazwie Zygace idzie, przebywa Panchen Lama. Panchen Lama. to jest druga osobistość, po dalej Lama. Następna świątynia, w Jace się to nazywa, już jest blisko jest całe 100 km od lasy. Charakteryzuje się to, ona powstała bodajże w 1420 w 1422 roku. Jest to, ona jest w kształcie właśnie z piłpy, dzięcio poziomowej, i tutaj są kaplice, jest 108 kaplic w tej świątyni. U góry jest zawsze, przy świątyniach, u góry był zawsze dząg, to znaczy to rodzaj zamku, który miał za zadanie chronić świątynię. Zostało tylko, no to jest jeden z lamów, a więc wyższy dostojnik niż zwyczajny zakon. Jesteśmy już w Lasie i to jest Podana. Właśnie tutaj jest jej fragment pokazujący no, ogrom tego pałacu. To, jest, to nie jest świątynia, to jest w zasadzie była, teraz jest oczywiście muzeum, było domem Daniela. Dalej Lama był nie tylko przywódcą religijnym, ale również i, no, monarchą w Tybecie. No, jakby, może przeczytajmy jeszcze o no, właśnie tutaj, ale, jak Państwo widzicie, dwa kolory są, mianowicie yy, czerwony i biały. Czerwony to jest, y, tam w tej części czerwonej są y, świątynie i mausolea y, y, y, Dalej Lamów, bo pięciu Dalajnamów leży tam, a część biała, no to kiedyś była właśnie mieszkanie Dalajnamy, rządu tybrańskiego. Tybrańczycy idący do świątyni, dwie głównej świątynie, którą tutaj za chwilę zobaczymy, o, to jest właśnie Czochank Świąty... najważniejsza świątynia w Tybecie. Ona powstała mniej więcej w tym samym czasie co Potala, a więc 600... zaczęła budować w 636 roku. Wejście do tej świątyni o świcie. Wielają się właśnie tam Tybetańczycy, w tym czasie nie ma turystów, w związku z tym oni się czują bardziej swobody. Tutaj dymy, no to są właśnie dymiące takie, no, można powiedzieć maksi kadzidełka, a więc piece, gdzie palą właśnie żywice i różne inne pachnie No, oddawanie czci, właśnie to jest przed samą tą świątynią, oddawanie czci tej świątyni i buddzie, Poza tym nie, nie fotografowałem, krępowałem się fotografować. Mianowicie z tym facetem, z który, który, tym Tybetańczykiem, którym byłem, który mnie właśnie wiózł przez cały Tybet, gonił mnie zawsze dookoła świątyni każdej. I tamte zigacę musiałem przejść po tych murach, tak dalej i bo to, bo to jest zwyczaj tybetański, jak ktoś idzie do świątyni, to musi najpierw ją przejść dookoła. Tylko, że ja uszedłem na nogach, a oni właśnie w ten sposób, czyli krok, padanie na ziemię, podnoszenie się znów, krok i tak dalej. W ten sposób przychodzą. Niektórzy nawet z swoich wiosek idą właśnie do, do lasy. W ten sam sposób, co im oczywiście zajmuje się nie parę miesięcy. No to, ja wiem, może nawet i lat. Nie wiem. Tu jest widok na potale z dachu właśnie tego jokandu. Z dachu właśnie świątyni. Stara lasa, gdzie mieszkają Tybetańczycy? się tak wygląda, bo lasa to jest olbrzymie, olbrzymie miasto, w którym no, znaczną mniejszość stanowią już w tej chwili te badańczycy. Ale no... no tak, tak, to sztucznie po prostu zostają takie no, profity Chińczycy, że przechodzą tam. Ale to, dalej to jest stara, może jest co w nim? stara lasa. Tu jest no, typowo ubrany Tybetańczyk. Tak właśnie wygląda. No, w, do starej lasy Chińczycy się nie zapuszczają. No chyba, że patrole takie wojskowe po pięć osób w ogóle, to bardzo przyklejające wrażenie. Są patrole, chodzą, to mi przypominało filmy z okupacji. Jak właśnie Niemcy, Chodzili, tak chodzą właśnie Chińczycy pod bronią, twarze maski, patrzący, żeby szukający. I tu, tutaj jest w jednym z klasztorów, gdzie są adepci tych mnichów, kształcą się i to jest rodzaj dyskusji. Oni dyskutują między sobą i takie charakterystyczne wyciąganie ręki, tak on podaje argument, no to tak sz, sz, klaszcze właśnie w ten sposób, jakby dobijał swojego partnera. Tamten drugi mu odpowiada i znów tak, takie właśnie są, taka jest zabawa. To jest wszystko, jeśli chodzi o odpiewę. Chciałbym przejść teraz do prowincji o nazwie Mustang. To nie, nie, nie wiąże się z ani z, z marką samochodu, ani z koniem, dzikim koniem amerykańskim. O, tu jest mamy matkę w e, Nepalu. Katmandu, później z Katmandu jedzie się, może jeszcze ma, Z Katmandu jedzie się do Pokhary, można jechać autobusem, co to jest 200 km, można jechać autobusem, co trwa gdzieś jakieś no 6 godzin co najmniej, albo lecieć samolotem. Później e, na no jedną trzecią, to, to jest zakręcone, zakreskowane na czerwono, to jest właśnie Mustang, leci się do Johnson to jest na jedną trzecią tej drogi od, od Hary, a dalej już trzeba iść i to jest przechodzenie w poprzek całych Himalajów, bo już jest, on jest o, o, graniczy z Tybetem, czyli już z tą Żydą tybetańską. Mustang był e, królestwem, nigdy e, nie był został podbity przez e, Nepal, tylko królowie e, Mustangu postanowili, u, uważali, by się na tyle już rozszerzała dynast, e, no, ta dynastia, dynastia która podpiła, czyli Gorkowie, które podbili te królestwa, które Państwo widzieli tam e, przy Katmandu i yy, yy, doszli do wniosku, że nie mają szans wygrać, to postanowili być lennikami. Yy, tam niewiele, niewiele, tam parę i jęczmienia, bodajże chyba osioł, I takie było właśnie te lenno, ale co roku musieli to składać. Yy, z chwilą, gdy Nepal przestał być Królestwem w 2008 roku, oczywiście yy, Mustang też przestał automatycznie trzeba być królestwem w sposób formalny. Choć oczywiście król tam jest, no, no, wielkim szacunkiem się darzy. Dlaczego ten wybrałem akurat ten kraj? Bo on nawiązuje do Butanu. Zarówno Mustang, jak i Butan do końca lat 80. były obszarami zamkniętymi. Mogli tylko od lat do lat 60. to w ogóle absolutnie były zamknięte tereny, dla kogokolwiek. W latach 70., -tych, 80. -tych różnego rodzaju pomocy przyjeżdżały właśnie z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii. Natomiast no, zostały otwarte od lat 90. Te, te dwa obszary. I takie jest wspólne. No, idzie się właśnie o takimi <śmiech> obrazami, to jest. Kaligandaki, rzeka, już której właśnie idzie się do tego stanu. Tu mamy jedną ze ścian. Dlaczego ją wziąłem? To są, są wyryte jaskinie w tych ścianach. Od niepamiętnych czasów. Znaczy, tam żyli ludzie parę tysięcy lat wcześniej, więc ci no, popularnie zwanymi jaskiniowcami później przejęli je Ludzie, którzy... To jest szlak solny, gdzie z Tybetu była ekspor, eksportowana sól do Indii, a stamtąd wszelkie inne dobra, których z kolei nie było w Tybecie. I oczywiście ten szlak był, jak każdy inny szlak, jest... nawiedzany był przez różnego rodzaju rozbójników ludzie miejscowi chowali się, właśnie jakaś taka banda szła, chowali się w tych jaskiniach. Później oczywiście wielu y, było joginów i wielu mnichów, którzy chcieli być w odosobnieniu, to tego rodzaju właśnie jaskinie. No, od czasu do czasu, czasu, do czasu trzeba było przejść przez taki, taki mosteczek, idąc właśnie, tam, właśnie w poprzednich Himalajów. No to jest właśnie ten szlak y, solny i do tej pory, jak Państwo widzą, funkcjonuje. No myśmy szli tutaj, przeciskając się, jak dogonił nas, y, właśnie taka, dogoniła nas taka karawana, to wciskaliśmy się w, w ścianę, przepuszczając. Szliśmy y, y, cztery osoby, to znaczy nas dwóch Polaków, Przewodnik i tragarz, który wniósł nasze rzeczy. On miał tak mniej więcej 30 kg na, na sobie ten. Tu jest 3804,5 jest taka wysokość, mniej więcej. Idzie się ciężko. To znaczy... Który, tle, tak, tak, właśnie, dla względu na tlen. Znaczy 200 metrów. Się zatrzymuje hiperwentylacja, się robi i idzie się dalej, następne 200 metrów. Natomiast oni, co mi wprost, no, osłupienie, idę ja, zdycham dosłownie, sapię jak, jak parowóz, mijam je dwóch tragarzy, a każdy ma właśnie te 30 kg, to jest norma. On nie weźmie mniej, nie weźmie więcej, tylko 30 kg. Idą sobie, rozmawiają bez żadnej zadyszki, idą sobie i mają, mówiąc 30 kg na grzbiecie na tej wysokości. To jest niesamowitego. Poprzednie zdjęcie i to, to jest, o tak, to już, tu się zaczyna Mustang, można powiedzieć, Ten, ta budowla, która jest tam w tle, o tak, to, to jest właśnie brama do Mustangu. Ta wieś, wieś, miejscowość, która się nazywa Sarang, i po prawej stronie mamy Kasztor, natomiast może coś nie się jeszcze, tutaj, a na wprost widać takie ruiny zamku, kiedyś potężnego zamku. Dobrze, jedziemy. Tu już właśnie jest, jesteśmy w samym Mustangu, w stolicy Mustang. La Mantang się to nazywa. Skąd Mustang? No więc Mustang nazwa właśnie od tego mantangu. To jest zniekształcone... Yy, yy, Nepalczycy zniekształcili to słowo mantang. No i u nich tak wyglądało, to mniej więcej Mustang wygląda, jak, jak oni wymawiają. No i tak poszło w świat Mustang. Tu yy, no właśnie chcę Państwu pokazać, że te mury, które tam były, to są mniej więcej takie wysokości, a więc to nie są. I oczywiście całe te miasta jest otoczone murami. Pisząc y, y, właśnie o Mustangu, y, tego o Lamantangu, nazwałem y, właśnie to y, himalajskie karkasowo, bo mniej więcej tak to wygląda. Tu y, emeryci y, y, właśnie y, w Mustangu czekają, y, no sobie oczywiście gadają, tak jak u nas gdzieś tam na przyzbie a i tutaj konkretnie to czekają na owce, bo wypasane są owce na zewnątrz i czekają aż tutaj ci pastuszkowie je przyprowadzą. No typowa no, babcia chyba z, właśnie z ustawy. Tu wchodzimy, to jest Kici, to jest nazwa, to jest Właśnie w nawiązaniu do tego, że Państwo zobaczą z Butanu, tam się nazywa cztery, Przeczu, Czu, Przeczu. To są święta. W Mustangu to są raptem dwa na wiosnę. To są właśnie na wiosnę, gdzie wypędza się duchy, demony, które się zagnieździły podczas zimy. i To trwa trzy, cztery i, właściwie podobnie to wygląda jak, właśnie można powiedzieć, identycznie jak w Butanie. Generalnie to jest właśnie, przedstawiane jest, to oczywiście pod pretekstem wypędzania tych duchów, wypęd, są przedstawione 12 scen życia guru Rimpoche. To taki taka sławna postać. Właśnie w, w tym buddyzmie lamańskim. No, y, tą publiczność właśnie tego y, kidziu. Y, może wróćmy jeszcze chwilę jeszcze do tych, tych mnichów. O, nie, o to. Właśnie to są... Y, są w w tyle, y, buddyzmie lamańskim są główne dwie y, sekty, więc żółte czapki, które, których jest, przywódcą dalej lama i czerwone czapy. I tutaj y, Mustang i Butan y, należą właśnie do tych czerwonych czapek. No i to już chyba ostatnie zdjęcie, które właśnie nawiązuje do y, wystawy, która jest pierworniejsza. No, dziękuję Państwu za cierpliwość. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Panie, jeszcze mam pytanie, ile czasu trwała ta wyprawa czy to była jedna, czy to było kilka? To jest jakby pytanie co do czasu. Natomiast druga sprawa, czy Pan wybierał precyzyjnie miesiąc, w którym chciał Pan jechać, ze względu na przykład na sprzyjającą pogodę, aurę, temperaturę i tak dalej? Więc tak, to oczywiście nie była jedna wyprawa. To były w sumie trzy wyprawy, które będą pochane. Bhutan, Nepal, Mustang i... i Tybet, to były, każda była oddzielnie. Oczywiście wybierałem, to znaczy jeśli chodzi o Budan i o Mustang, to wybierałem okres, chodziło mi właśnie o te święta. No, no, to to było tydzień później. No tak, dlatego, dlatego no idzie się pięć dni przed Mustang, przez te Himalaję. Nie poleciliśmy jednego dnia, bo nie były, do Johnson spotkanie nie można było lecieć, bo niski była chmur. Także mieliśmy cztery dni i musieliśmy nadrobić. W związku z tym, jak tak normalnie gdzieś koło 20 km szliśmy dziennie przez te góry, także musieliśmy po 30 parę kilometrów dziennie chodzić właśnie, żeby trafić właśnie na Dzi. A myślę, że mam pytanie, czy pan już zdobył uprawnienia przewodnika po tamtych stronach świata? Nie. To są bez czasami, ale jak Państwo chcą zorganizować, proszę bardzo, może mogę poprowadzić. Macie Państwo jakieś pytania, czy następnego gościa na kanał wrzucamy? Tylko jedno, czy Pan tam jechał, nie yy, swoim hobby, czy jakaś dziennikarska? Pracy? Nie, to hobby. W ogóle podróżowanie po świecie jest, jest bo to jest tylko jeden no, z obszarów, na których byłem, podróżowanie, w sumie to, Przejechałem, przeszło 70, 70 krajów. Yy, nie byłem tylko w Australii, jeśli chodzi o kontynenty, no i oczywiście yy, Także to jest jeden z obszarów zainteresowanych. A ja bym miał, 70 krajów to nie zdarzymy wymienić, a byśmy mogli tutaj siedzieć przy Puszczalni kilka tygodni, gdybyśmy mieli oglądać cały materiał, który pan zgromadził. Nie wiem, czy bym potrafił je wymienić, poszczególnych Ta, Ale ja bym miał do pana takie pytanie, bo jest takie powiedzenie, że kto podróżyje, żyje dwa razy ja mam swoje powiedzenie, że ten, tak, kto podróżuje i fotografuje, żyję trzy razy. Czy tak pan się czuje? Yy, tak, tak. To znaczy szczególnie ta, te pierwsze. No właśnie fotografowanie to jakoś w sposób naturalny. uważam, że no, Nie można. Zbrodni głodu nie robić. Tak, tak, tak, tak. No, oczywiście. Natomiast yy, tak, to no, ktoś mnie zapytał, po co podróżuje. No ja mówię, że ja po prostu gonię za byciem wolnym. Czuję się tam dopiero... Sprawdziły wolni człowiek, właśnie gdzieś tam w świecie. Myślę, że to jest piękna konwuzja tego spotkania. Tego Panu życzę na dalszą część życia. W tak W bardzo Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.